Jest sobota, 13 grudnia 2025 roku. Słuchacie właśnie 581 nawydzanego podcastu na blogu Nekropolitan. A po tej stronie mikrofonów witają się z Wami dwaj fani antologii grozy, fani horrorów świątecznych i fani folkloru. Jest ze mną pastor kościoła pod wezwaniem Krampusa i Perśty, ojciec Jerzysław Michał Rakowicz. Witam Cię serdecznie. Cześć Trzymas, witam wszystkich serdecznie. Jestem tu też ja, znany magister krampusologii, Szymon Rzymasz Witam wszystkich gorąco w ten zimowy wieczór. Miał być z nami jeszcze Mando, no ale jest 13 grudnia, trochę pechowo. Tak jakoś wyszło, że Hubert nagrywa teraz pewnie, albo montuje, albo przynajmniej ogląda trzeci odcinek świątecznych horrorów, to też winy zostają mu odpuszczone i może pozwolimy mu dotrwać do świąt. A my we dwóch omówimy dziś dla Was komiks. Komiks Krampus Shadow of Saint Nicholas Cień Świętego Mikołaja. Tydzień temu mogliście posłuchać tutaj w Nekro naszej kapitularzowej, naszej mojej imando prelekcji poświęconej postaci Krampusa i ogólnie Folklorowi, Bożonarodzeniowemu w Polsce i chciałem być w Niemczech, ale tak na naprawdę na obszarze alpejskim, między innymi. I w trakcie tamtej prelekcji wspominałem oczywiście także i o filmie z 2015 roku o produkcji Krampus Duch Świąt w reżyserii i ze scenariuszem Michaela Doertiego. Sam Doerti postanowił rozwinąć filmowe uniwersum i w wydawnictwie Legendary Comics opublikować. Komiks, w którym powróci tytułowy demon, czyli właśnie Krampus. Te media, i film, i komiks, one powstawały jakoś praktycznie równolegle, bo premiera komiksu miała miejsce albo razem z premierą filmu, albo jakoś tuż po niej. Przy czym zanim o komiksie, jeszcze zatrzymajmy się na sekundę o filmie. Ja jestem ogromnym fanem. Jerry, ty go ze mną omawiałeś, co mi uświadomiłeś chwilę przed nagraniem. Wtedy mhm. premierował w 2015 roku. Ale ja za bardzo nie pamiętam, jaki ty masz do niego stosunek. I też nie wiem, czy wracałeś do niego po latach, więc może powiedz nam krótko, czy miło go wspominasz, czy oglądałeś go po raz kolejny, czy masz na to ochotę, może w tym roku? Znaczy w sumie to mnie trochę zatkało, że to był 2015 rok, bo jakoś czas leci szybciej niż mi się wydawało nie wracałem do tego filmu od tamtej pory ale planuję to zrobić w tym roku bo z dzieciakami chcę do niego przysiąść i myślę, że jeżeli nie w ten weekend to w kolejny Krampusa będę odświeżał ja go wspominam bardzo dobrze chociaż pamiętam, że chyba go oceniałem trochę gorzej niż upiorną noc Halloween czyli Trick and Treat taki no bliźniaczy projekt pod pewnymi względami do Hetiego, natomiast jakby te wrażenia mam pozytywne ja pamiętam, że byłem w kinie, bawiłem się bardzo dobrze i no nie ukrywam, że mam ochotę do niego wrócić, no ja trochę tak mam, że też jak wracam do jakichś sensów, które pokazuję dzieciakom, to ja czasami mam większą frajdę z tego, jak oni reagują pozytywnie, o ile tak jest, niż wiesz, z takiego samego powrotu do filmu, więc liczę, że to będzie udany, udany powrót no i, i ja w sumie, jak Ty wspomniałeś, bo to kiedyś gadaliśmy o tym, że ten komiks wyszedł, też byłem zaintrygowany, co my tutaj dostaniemy. No bo z tymi projektami okołofilmowymi, no to bywa różnie, To chodzi mi o jakość, ale też o samo podejście. Nie że czasem to są jakieś totalne popierdółki bez znaczenia, czasem to jest po prostu jakiś filer tematyczny, a czasem no to są całkiem niezłe rzeczy. A przynajmniej, ja tak wspominam te takie okołofilmowe albo okołogrowe komiksy, które gdzieś tam właśnie premierowo się ukazują. Mhm. Jak wspomniałeś, e, że lubisz oglądać się z dzieciakami, tak trochę myślałem, że dzieciaki już są tak zbuntowane, że stwierdza, że trzeba je przytemperować i, i powiedzieć im, że jak nie będą grzeczne, to przyjdzie kampus. Musisz ich je nauczyć folkloga alpejskiego tutaj, żeby trochę sobie lepiej radzić z sytuacją w domu. Ale potem powiedziałeś, że masz nadzieję, że mi się spodoba, więc już tak mówię, okej, okay, czyli jednak nie, dobra. Tak, już, już na serio. Ja pewnie o tym wspominałem wiele razy w nawiedzonym podcaście, zwłaszcza że minęła dekada, więc pewnie miałem ku temu trochę okazji, ale kampusa widziałem premierowo w Niemczech, w kinie niemieckim z niemieckim dubbingiem, co było genialnym doświadczeniem, bo postacie, które mówią tutaj po niemiecku w filmie to tam w tamtej wersji mówiły dialektem ciężkim co było przeurocze z seansu wtedy wyszedłem zachwycony i dotychczas do Krampusa wróciłem tylko raz i ten powtórny seans też był bardzo udany ja lubię ten film tak samo jak właśnie Upiorną Noc Halloween w sumie to chyba na podobnym poziomie ciężko by mi było teraz wybrać, który jest jakoś tam lepszy ciekawszy, przy czym Noc Halloween jest ciekawsza formalnie, bo jest tą antologią Mhm, w której tak. segmenty wydają się być od siebie oddzielone, a potem się przecinają. Tak w wielkim finale wszystko się ze sobą łączy, i w sumie ten komiks też jest tego typu tworem, nie? Ten, o którym mówimy dzisiaj. Też mamy początkowo mhm. osobne segmenty, które w, na etapie trzeciego zaczynają się przecinać, a czwarty to już jest epilog dla całej trójki no i to no jest dobrze. akurat bardzo duży plus to od razu mhm. ja mogę powiedzieć ze swojej strony że e, kiedy spojrzałem na rozpiskę że tutaj mamy jakieś cztery historie e, bo, bo tak to jest oznaczone kiedy się komiks otworzy e, no to się zastanawiałem jak e, to też będzie rozpisane czy to są po prostu niejako cztery opowiadania e, czy cztery jakieś tam shorty zupełnie niezależne no i kiedy e, właśnie w którymś momencie te historie zaczynałem się przecinać trochę na wzór piornej nocy Halloween, no to ja się szeroko uśmiechnąłem, no bo lubię coś takiego, lubię ten schemat, między innymi dlatego ja właśnie oceniam upiorną noc Halloween wyżej, od Krampusa, więc nie będę ukrywał, że akurat ten zabieg formalny do mnie trafia w 100%. Mhm. Dobra, ten komiks jest niedostępny w Polsce. My się zapoznaliśmy z tym papierowym wydaniem amerykańskim. Dzięki tobie. Tak, tak wyszło i wydaje się, że ten album jest cieniutki, ale Mando nas wczoraj uświadomił i sprawdziłem też na stronach księgarni, że on ma 128 stron i jak już o tym wspomniałeś, to ja się przyznam, że gdy rok temu kupowałem prezenty na Gwiazdkę i kupiłem wam ten komiks, to po otrzymaniu paczki zrobiło mi się trochę smutno, bo one trochę kosztowały, a wydawały się takie cieniutkie jak jakieś broszurki i tak mówię, kurde, trochę lipa. Ale mówię, no dobra, no lubimy filmy, lubimy uniwersum tego reżysera scenarzysty, no to tak czy siak pewnie każdy z nas chciałby to przeczytać, więc no, nie będę się przejmował, ale rzeczywiście w trakcie lektury czuć, że to ma trochę stron, że to ma sporo mhm, treści, tak. nie? że to nie są segmenty na tam właśnie, nie wiem, osiem stron, tylko jednak trochę więcej się tam dzieje w każdej części no i tak jak już wspomnieliśmy powtórzę Shadow of Saint Nicholas Krampus to komiksowa antologia grozy w której trzy historie splatają się w jedną całość i tak też ten komiks jest podzielony mamy trzy w miarę autonomiczne segmenty trzeci już zaczyna spajać ze sobą te dwa poprzednie a czwarty to jest absolutny finał albo nawet wręcz epilog dla wszystkich tych trzech opowieści. I są to historie według pomysłów trzech scenarzystów filmu Krampus Duch Świąt. To jest właśnie Michaela Doherty'ego, Toda Kaseja i Zaka Schiltza. A przy jednej z nich pomagała dodatkowo Laura Shields. Zakładam, że to, to powtórzenie nazwiska to nie jest przypadek, tylko że to jest nie wiem, rodzeństwo albo para. A ilustracje do kolejnych sekcji przygotowywali Christian Dibagi. Man House, czy też Man House, Stuart Seiger i Michael Montenat. Każdy rysował jedną część. Kolory w pierwszej i ostatniej nakładał Mike Spicer, a w drugiej i trzeciej Guy Major. Oficjalny opis z tyłu okładki brzmi mniej więcej tak. W najcudowniejszym okresie roku pijany Mikołaj z centrum handlowego zostaje zaatakowany przez psotne duchy Bożego Narodzenia, dysfunkcyjna policjantka zostaje uwięziona z mężczyzną, który zgojnował jej życie, a bogaty skąpiec z miasteczka musi stawić czoła mrocznej stronie własnej przeszłości, gdy jego dom zostaje przejęty przez bezdomnych. W te święta Krampus dopilnuje, aby wszyscy dostali to, na co zasługują. Koniec zajawki fabuły z tyłu okładki i pewnie przejdziemy bezspoilerowo przez te trzy segmenty, no bo czwarty to co najwyżej pewnie opiszemy od strony tej wizualnej, czy nam się podoba, czy nie. Ale zanim właśnie tak krok po kroku omówimy historię, to powiedz mi, czy w trakcie lektury czułeś tutaj klimat świąt? Jesteśmy w podcaście grudniowym, to ma być odcinek z cyklu Świąteczne Horrorgy. To powiedz mi, jak twoim zdaniem, jak bardzo bożonarodzeniowy jest to komiks? No jest totalnie bożonarodzeniowy. To jest tak jak w sumie filmowy Krampus, taka świąteczna bombonierka. No bo tu w zasadzie wszystko jest totalnie przesiąknięte nomen omen duchem świąt, bo mamy Mikołajów, mamy elfy, mamy jakieś prezenty, zakupy świąteczne, mamy tonę śniegu, ozdoby choinkowe, wigiliną, wieczerze i tak dalej, i tak dalej. I na to wszystko jeszcze jest narzucone Oczywiście ten krampusowy, folklorystyczny filtr. No i jeżeli znacie film, no to trochę się będziecie mogli pewnie domyślać, co tutaj z tego świata krampusa też się pojawia. No ale tego jest naprawdę bardzo dużo. I to czuć, że te historie są bardzo mocno świąteczne. Bo albo właśnie to jest totalnie opowieść Typowo świąteczna, powiedziałbym, nawet gdzieś tam odwołująca się do klasyki. Albo mamy historię dziejącą się w tym okresie, czy skupioną gdzieś tam nawet w przeszłości, że tak powiem, wigilijnie. Czy mamy jakąś taką współczesną, bardziej horrorową wersję świątecznych horrorów. Więc no, moim zdaniem pod tym kątem to jest po prostu 10 na 10. Mhm. Mm tak, tych elementów no, wizualnych, no bo omawiamy dzisiaj komiks, medium wizualne, mamy całą masę i w fabule one też są istotne, nie są tylko wepchnięte gdzieś tutaj na tło wydarzeń. Widzimy i tę sklepową, marketową yy, Centro Handlową wioskę Mikołaja. Mamy rozmowy o wigilii spędzanej samotnie, mamy wigilię rodzinną, mamy fabrykę zabawek, bałwany, wszędzie leży śnieg. Mamy lodowe krajobrazy, prezenty oczywiście w najróżniejszych formach, rozmiarach, wieczerzę wigilijną, tak naprawdę. Chyba więcej się tego upchać tutaj nie dało. Aby to podbić, to można co najwyżej playlistę świąteczną, tak Boże do lektury. Tak, o tym, o tym pomyślałem, sobie także, że, że świąteczne piosenki w tle i, i już po prostu klimat mm -hmm. na pełnej. Tak, z tym się zgadzam. I teraz e, druga kwestia, to może ja nawet sam sobie zadam pytanie i odpowiem. E, ile tutaj jest folkloru? No tak, trzyma się. Ile tutaj jest folkloru? <laughs> Podobnie jak w filmie mamy Krampusa jako przeciwieństwo takiego złego, kreśle cudzysłów, brata bliźniaka świętego Mikołaja, co się oczywiście zgadza, tak, on ma być tym złym Mikołajem. Tak jak Mikołaj ma nagradzać, tak Krampus ma karać. Pojawiają się też Perśta i elfy, co mnie bardzo cieszy. W ogóle to, że Doherty i spółka wykorzystali postać Perśty, wprawdzie. Tutaj ona znowu jest takim, nie wiem, jakimś aniołem, gargulcem, który atakuje ludzi, ale i tak mi się to podoba, chociażby przez to, że te wizualia tej niemieckiej, alpejskiej wiedźmy wykorzystano. Podobnie jak w filmie czuję, że z jednej strony ekipa odrobiła pracę domową, z drugiej zaś nie zagłębiamy się akurat w komiksie w ogóle w historię demona, nie ma ani słowa o Austrii czy Alpach. Z względem filmu tak naprawdę jest mniej lore, mniej mitologii i ja się tak zastanawiałem, czy lepiej najpierw przeczytać komiks, czy obejrzeć film. I z jednej strony to są media uzupełniające się, ale w taki sposób, że chyba można tak i tak do tego podejść. Można przeczytać komiks, a potem odpalić film. Można na odwrót, ale mi się wydaje, że jednak lepiej zacząć od filmu. Też no bo mi się właśnie tak film zgłębia trochę bardziej tę mitologię, pokazuje nam kto jest tutaj tym naszym antagonistą. I w filmie też pojawienie się poszczególnych minionów Krampusa jest bardziej zaskakujące, no i one tam żyją zwyczajnie. Jak tutaj pojawiają się na kartach komiksu, nawet jak są ładnie narysowane, no to jednak myślę, że bez sensu filmowego tak nie do końca możemy kumać, z czym mamy do czynienia czasami. Więc w tę stronę bym polecał w tej kolejności zapoznać się z tymi mediami. No i tylko dodam, że Krampus tutaj oczywiście znowu przychodzi nie 5 grudnia, jak Redle legend, tylko jakoś przed samą Wigilią, no ale to nie jest problem. Więc jak gdyby znowu ta sama ekipa to tworzy, więc wiadomo, że mniej więcej wiedzą, z czego korzystają, jeżeli chodzi o te źródła oryginalnej legendy, ale troszkę to upraszczają Modyfikują, przecież w fajny sposób, tak? Nadal, zresztą, gdyby nie ten film, no to tak naprawdę o Krampusie większość świata by nie słyszała, tak? A tak popularność, e, ducha świąt i teraz być może też cienia świętego Mikołaja e, sprawiła, że Krampusy gdzieś tam weszły do mainstreamu, o czym zresztą Mando tydzień temu opowiadał. No dobrze, to co? Przelecimy przez poszczególne segmenty antologii, co nie? Tak, króciutko, żeby nie wchodzić w spoilery, no bo to też nie są jakieś długie opowieści, więc jak powiemy za dużo, to popsujemy, myślę, y, trochę lekturę. Nie będziemy niczego psuć, chyba że tym niegrzecznym. <laughs> Pierwszy akt, tutaj pierwszy segment skupia się na Mikołaju z Marketu, który jest alkoholikiem i prawdopodobnie weteranem wojennym, a centrum handlowe, w którym pracuje, zostaje zaatakowane przez Krampusa i jego małych pomocników, czyli w tym wypadku elfy. No ale jeżeli kojarzycie film, no to wiecie, że te elfy to nie są słodkie elfy z długimi łóżkami, tylko no takie dosyć dzikie istoty. No i Jerry, jak Ci się podobało to wprowadzenie? Możesz zacząć od fabuły, możesz też od razu przejść do wizualiów. Jak Ci wygodnie? E, oczywiście no zacznę od fabuły. E, fabuła w pierwszej chwili wydaje się taka Totalnie klasyczna, żeby nie powiedzieć kliszowa, nie? Zapijaczony Mikołaj tuż przed świętami, który jest coraz bardziej po prostu niechętny dzieciom i swojej pracy, no i nagle oni zostają z grupą pewnych ludzi odcięci w tym centrum handlowym, no i, i zaczyna się ten atak i bardzo mi się podoba to, jak ta fabuła została poprowadzona. No bo w sumie to, to też warto powiedzieć, że to ja trochę odpowiadałem za to, że tak powiedziałem, że ten komiks jest króciutki, ale też w trakcie lektury muszę to trochę cofnąć, bo te historie naprawdę są upakowane akcją i każda jest dosyć długa, ale też właśnie fundamentem dla nich jest to, że one są naprawdę w przemyślany sposób skonstruowane i tutaj dzieje się dużo my się dowiadujemy dużo o postaciach o tych o których mamy się dowiedzieć czegoś więcej i ta historia naprawdę do mnie trafiła w 100%. i podobało mi się bardzo jak się bawią folklorem, jak się bawią postacią Mikołaja, jak jest postać Mikołaja w kontakcie z dziećmi pisana tak naprawdę jak, jak wiesz jak pewne takie elementy, które widzimy na początku zyskują drugie i zupełnie inne życie w późniejszej części tego tytułu no i nie ukrywam, że też podobał mi się Finał tej historii. Także ja uważam, że to było naprawdę świetne otwarcie dla tego rodzaju antologii. Mm -hmm. Teoretycznie właśnie klasyka, tak? Standard. Mamy. Weterana zmęczonego życiem, który nagle, gdy ma kogoś chronić, no to budzi się w nim ten, nie wiem, duch wojownika, żołnierza, patrioty, który stwierdza, że nieważne co jest zagrożeniem, on spróbuje stawić temu czoła. I to jest taka bardziej wręcz, to, to pewnie brzmi jak fabuła dla filmu sensacyjnego i ten segment jest trochę sensacyjny. Trochę tak. Mhm. Ale to, to działa, to się bardzo fajnie tutaj z tym horrorem miesza też bardzo ładnie wygląda. tak czy znaczy, ładnie. Ładnie to jest może nie najlepsze słowo, ale fajnie, tak cool wygląda. Za ilustrację odpowiada, jak już mówiłem, Christian DiBari. Ta jego kreska w połączeniu z kolorami nakładanymi przez Spicera daje doskonały efekt dla mnie, ja bym powiedział, retro komiksu. Całość mi się kojarzyła z jakimiś starymi komiksami drukowanymi na papierowym, na papierowym na gazetowym papierze, albo nie wiem, jakimiś ilustracjami na powieściach sensacyjnych sprzed 40 lat, tak? czy na okładkach, czy w środku gdzieś tam. Kolory są tak sprane, kreska niby wyraźna, ale jakby lekko nie dbała uproszczona, ale zarazem, w sensie nie jakaś taka super hiperrealistyczna, w ten sposób uproszczona, ale zarazem mamy tutaj masę kreskowania gdzieś tam, żeby podkreślić jakieś cienie, zadrapania na twarzy, jakiś tam mrok. To daje taki lekko brudny efekt, ale wszystko jest mega czytelne. Tak? I di jeszcze sprawnie operuje położeniem, ułożeniem paneli. Tak, na tak, stronie tak, tak, bawi się tym bardzo w scenach dynamicznych zmienia ich rozmiary, nakłada je na siebie zmienia perspektywę na żabią po chwili znowu na perspektywę z lotu ptaka gdy ukazuje walkę z Mikołaja z antagonistami, tam się wiele rzeczy dzieje chociaż skupiamy się na kluczowych momentach i niby przeskakujemy tak naprawdę trzy czwarte akcji, ale ja i tak czułem że tam po prostu cuda się dzieją i wszystko lata dookoła i jeszcze w sumie o tym nie powiedzieliśmy, ale Krampus, Duch Świąt i w ogóle filmy tutaj Michaela Doherty'ego, one są horrorami, ale jednak z, z jakąś tam dozą humoru, nie, z elementami komedii i są przegięte momentami, tam jest trochę kampu i tutaj to też bardzo mocno czuć w tym segmencie. Przykładowo jedna z walk Mikołaja jest ukazana naprzemiennie z rozmową innych postaci, które gdzieś tam się ukrywają na terenie tego centrum handlowego i jak się na to tak spojrzy, po prostu w sensie otworzy się tę stronę, no to jakoś nie czuć tutaj nic szczególnego, ale gdy się to czyta, no to to wygląda super, bo ta ekipa na jednym jak gdyby mamy chyba sześć kadrów czy osiem kadrów i na jednym kadrze ta ekipa gdzieś tam rozmawia ze sobą i się zastanawiają, co teraz może robić nasz Mikołaj, gdzie on teraz może przebywać czy coś. A na kadrze obok widzimy jak ktoś lub coś odgryza komuś lub czemuś czymś twarzy. Po chwili ktoś lub coś odgryza komuś lub czemuś inną część twarzy. Po chwili y, mamy przebijanie ciała cukierkową laską, y, czyli jeszcze te takie zabijanie się w tym trybie bożonarodzeniowym przy pomocy gadżetów bożonarodzeniowych. Y, i, znaczy, ja, w sumie to teraz dziwnie mnie, że ja się śmieję z tego, ale to naprawdę y, jest... Y, Kul przez wielkie C, tak? To się czyta z wypiekami na twarzy I, i to nawet jako dorosły, nie? Gdzieś tam miałem z tego dużą frajdę. Jakbym był dzieciakiem, który to czyta gdzieś wieczorem pod kołdrą, to pewnie bym miał szczenę na podłodze i już w ogóle byłbym uchachany na 200%. Świetnie to wygląda i całość jest wizualnie doskonała tutaj dla mnie. Tak, no i właśnie, bo ta strona wizualna to jest coś, co w tym segmencie totalnie działa. Ja aż takiego feelingu tego retro, o którym mówisz, tutaj nie miałem, ale to jest kwestia właśnie kolorystyki, bo ta kolorystyka jest super dobrana do historii. Ona jest tak bożonarodzeniowa w palecie kolorów, uh -huh. że to po prostu jeszcze, wiesz, podbija wrażenia z lektury, no bo tutaj, kiedy, nie wiem, ma być jakaś lodowa pustynia, to, to jest, kiedy czujemy, lamp, kiedy widzimy lampki świąteczne, to po prostu e, czujemy, że to wszystko aż atakuje po prostu nasze zmysły. Tak, także super wizualnie ten segment i fabularnie mówię, też niby zaczyna się w dosyć oczywisty sposób, niby to nie jest, ja, Jakaś przesadnie oryginalna fabuła, ale jest bardzo, bardzo fajnie rozpisana. Mhm. Mm I też, jako taki start takiego komiksu, historia z Mikołajem przebierańcem. Myślę, że też dobrze gra. Pasuje, mm -hmm. nie? Tak, to jest bardzo dobre otwarcie, tym bardziej, że jeszcze jedna rzecz, bo ty powiedziałeś o tym humorze. Ja mam wrażenie, że to jest też historia jedyna tak naprawdę, gdzie tego humoru trochę jest, ale ona jest też świetnie wyważona i zbalansowana, jeżeli chodzi o ten humor. Że to, to nie jest. Znaczy, to, to jest zabawne momentami i tak jak mówisz, cool, ale z drugiej strony, te takie smutniejsze tony, które gdzieś tutaj się przybijają, one też wybrzmiewają. Co. co... Ja cenię, że to nie jest przegięte w żadną stronę. Mhm. Mm tak, bo odrobina tego dramatu chociażby głównego bohatera, tak, tego złamanego mężczyzny i też tego jego otoczenia, no bo tam mamy i taką jego koleżankę z pracy, która właśnie... Z grosi, żeby jednak dać mu jeszcze jedną szansę i tak dalej, stara się go doprowadzić jakoś do porządku, trzymać w pionie, tak, i gdy Mikołaj coś tam odwala, odwala niesamowite rzeczy, bo jak on opowiada coś dzieciom, to jest też, te dialogi są świetnie napisane, tak, jak he, he, he. He. He. He. He. grosi na przykład, że coś tam wyjaśni dzieciakom i wszyscy nagle, tak, dobra, dobra, już odpuść, tak, dostaniesz to wino, czy coś takiego, no to to jest przezabawne? Z drugiej strony mamy tego kierownika sklepu, który najchętniej by go wyrzucił, ale no słusznie też, tak? No bo facet odwala tam... Straszną manianę, no i w ogóle przychodzi nie nietrzeźwy dopracować z dziećmi. E, I tam też się dzieją niefajne rzeczy w związku z tym. Ale on też e, nie jest negatywną tak stricte postacią, więc wszystkim jakoś tam kibicujemy, nie? Tak, tak, tak, zdecydowanie. To, to tworzy się fajna ekipa, bo też e, na skutek tych strasznych dramatycznych wydarzeń, no to chcąc, nie chcąc, oni muszą trochę współpracować. A jeszcze w tle mamy dzieci. To jest krótka historia ogólnie, tak, no bo to w sumie jest tam, nie wiem, powiedzmy 40 stron, czy coś, czy 50 może. I y, mimo to my tam mamy jeszcze foreshadowing, jakieś w środku właśnie elementy, które powracają. Jest na przykład wątek kuszy dla dziecka, który mnie też rozbawił. To tak, panie. no to jest, to jest to, do czego piłem, że super, to po prostu wraca i to po prostu uśmiechnąłem się od ucha do ucha. Mm -hmm. Tak, więc do, otwarcie no niemalże doskonałe, tak? Ja bym to tutaj nic nie poprawiał, tak to zostaw. To lecimy do drugiego aktu, nie? Tutaj policjantka Sandy, która nie może się pogodzić ze śmiercią siostry sprzed kilku lat, zamierza spędzić święta samotnie. No i tak się składa, że przyłapuje włamywacza na gorącym uczynku. Przyłapuje mężczyznę, który wykradał prezenty z okolicznych domów. No ale jako, że są święta, no to Sandy proponuje mu rundkę po okolicy w celu zwrócenia tych skradzionych przedmiotów. No, i tak też się dzieje. Przy czym w jednym z domów słychać krzyki, i okazuje się, że po tej samej okolicy grasują elfy i jeszcze kilka innych stworzy. Tutaj mamy trochę inny klimat, bo tego humoru jest kapkę mniej. Od początku mamy taki bardzo depresyjny nastrój. Odwiedzamy zmarłą siostrę na grobie, tak? Słuchamy rozmowy Sandy z rodziną, z której wynika właśnie, że no rodzinnych, radosnych świąt nie będzie. Tam nawet pada coś takiego, że ta matka czasem myśli, że straciła przed laty nie jedną, a obie córki, więc no jest poważnie, jest dosyć smutno. Jerry, jak Ci się podobała ta zmiana klimatu i to, jak ta opowieść się rozwija? No ponownie podobała mi się bardzo. To jest historia w zupełnie innej tonacji, bo ty mówisz, że tu jest mniej humoru ja bym powiedział, że tego humoru tutaj praktycznie nie ma jest właśnie dużo bardziej depresyjnie, smutno i pomimo tego, że nie wiem, pewnego twistu jesteśmy w stanie bardzo szybko się domyślić to znów to nie jest wada bo co prawda jednej rzeczy jesteśmy się w stanie domyślić, ale Doherty i spółka tak rozpisują tę historię że i tak suma sumarum dostajemy zaskakujące i dosyć przejmujący finał i bardzo mi się to podobało, bo ta historia działa tak dobrze dla mnie. Też chyba jako właśnie taka swoista kontra do tej pierwszej opowieści, która mhm. toczyła się w zamkniętym środowisku, w zasadzie w jednym miejscu, w tym centrum handlowym. A tutaj, no dostajemy taką trochę opowieść drogi, podbitą właśnie jeszcze tym takim dosyć smutnym tonem i tą, tą, tą mroczną przeszłością, która ciąży na naszej głównej bohaterce. No i kiedy na to wchodzi Krampus i, i jego ekipa, to też jest bardzo pomysłowo i dobrze rozgrywane, no bo to z kolei wchodzi nam ten trop niedobranych partnerów, którzy po prostu muszą współpracować, żeby przeżyć noc. I znów tu to, to wszystko działa jak należy, nie? To, to, to jak fajnie tutaj są ogrywane te śnieżne płacie tego terenu, te walki właśnie w terenie, gdzie, gdzie mamy też trochę inne postaci, bo tak jak tam mieliśmy elfy, to tutaj na przykład pojawia się większa ilość bałwanów, co jest w sumie oczywiste właśnie przez ilość śniegu i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dobry finał. No, wydaje mi się, że pomimo tego, że to jest zupełnie historia w innym klimacie, to ona jest moim zdaniem tak samo dobra i od razu, żeby też Ci oddać głos powiem kompleksowo, ona jest też bardzo dobrze narysowana. Ona nie jest tak kolorystycznie, aż powiedziałbym cukierkowa pod kątem Świąt Bożego Narodzenia, no ale to jest po prostu pochodna tego klimatu, no tam mieliśmy bożonarodzeniowo przystrojone, przystrojone centrum handlowe, a tutaj jednak dominuje ta przestrzeń wokół miasteczka, jesteśmy w lesie, w Śnieżycy, śnieg i po prostu ta kolorystyka i ta strona wizualna jest dobrze dopasowana do też tonu całej opowieści, bo nawet ten chłód taki bijący zewsząd, on moim zdaniem po prostu ładnie gra z tonacją tej historii, nie? Która jest też taka właśnie, no lodowata na swój sposób i, i wwierdzająca się pod skórę. Także no całościowo ja byłem też super zadowolony po lekturze tego segmentu. Mhm. Mm tym razem, może zacznę od tych ilustracji, one wyglądają dużo bardziej tak cyfrowo, nie? Tak, to na pewno. W pierwszym segmencie, tak jak mówiłem, na przykład twarz Mikołaja czy innych postaci potrafiło zdobić 80-100 kresek malujących cienie gdzieś tam na tej twarzy. Tutaj zaś mamy idealnie gładkie buźki, a cienie to po prostu odrobinę ciemniejszy kolor na fragmencie skóry. Jest to estetyczne i nawet ładne. Tak naprawdę ja mógłbym czytać. Takie komiksy i pewnie bym nie narzekał. Po prostu po tym, retro stylu Debugiego, to wypada dla mnie trochę słabiej. Nie? To jest takie po prostu. To no bardziej standardowe, nie to jest taki tak, mainstreamowy tak, tak. rysunek, jak, jak sięgniecie sobie po dowolną super no to, to sama kreska to jest bardzo mainstreamowa. Mm -hmm. Przy czym Menhausa mogę pochwalić za design elfów, które tutaj pojawiają się w dość istotnej roli. One mają takie postrzępione stroje z fragmentami futra, i tutaj jak one biegną, o to czuć, że to się też porusza, nie, że to się tam wygina zgodnie z ruchem ich ciał i jakimś tam jeszcze, może nie wiem, pędem wiatru. Mają jakieś te swoje kaptury, maski na twarzach, jakby te twarze były z drewna, czy z innego tworzywa, tak, te maski chyba są drewniane po prostu, te ostre pazury, niektóre mają rogi, długie języki i ostre zęby i ogólnie wyglądają znowu, słowo klucz, cool, są fajne zwyczajnie, ale i straszne trochę, tak, bo bardzo nie dzisiejsze, nienaturalne jeszcze działają stadnie, więc gdy pojawia się taka gromadka elfów, no to to robi wrażenie i też myślę, nope, odwracamy się na pięcie i uciekamy, tak? Tutaj nie ma co z nimi dyskutować, nie ma co próbować walczyć, lepiej znikać. Reszta tej potwornej frajny też wygląda fajnie, no ale to elfy tutaj dla mnie rządzą. Kadrowanie znowu jest zróżnicowane, House nie szaleje, może aż tak jak dibari ale daje radę, tak? Ostatnia scena w sumie jest doskonała tego komiksu, tam między innymi widzimy nie powiem kto to i w jakich okolicznościach, ale zasypywane śniegiem ciało, i to jest świetne zwieńczenie tego segmentu. To naprawdę robi wrażenie tak na koniec. A co do fabuły, ja z nią miałem jeden zgrzyt, który mi trochę naprawia czwarty akt, bo w czwartym akcie, w tym czwartym segmencie, tak, pojawia się dość istotny detal, który wyjaśnia trochę zachowanie tutaj jednej z postaci. Tak poza tym. To to ma grać na emocjach i gra na emocjach, bo no to jest smutna historia i tutaj te reakcje bohaterów gdzieś tam potrafią wzbudzić we mnie konkretne odczucia. O to pewnie chodziło, udało się, więc też jestem na tak. Drugi dobry segment. No to idźmy do trzeciego. Tu w trzecim akcie poznajemy sześciosobową rodzinę, która nielegalnie pomieszkuje w domu na działce niejakiego Tada Fergusona. Właściciel przeznaczył ten dom do rozbiórki, ma już tam jakąś inwestycję inną zaplanowaną i zlecił ekipie wyburzeniowej wypędzenie rodziny jeszcze przed świętami. Jako iż sam pan Ferguson ma rzekomo wyjechać na święta na urlop, no to rodzina postanawia włamać się do jego posiadłości, do ogromnej willi i tam spędzić Boże Narodzenie. Na ich nieszczęście Ferguson nigdzie nie wyjechał, a w dodatku w posiadłości zjawiają się zabawki z piekła rodem. Tak, yy... <grym> Sporo się dzieje, mamy potężną grupę postaci tutaj, yy, spore zamieszanie w fabule. To nie jest spoiler, bo już tył okładki nam to sugeruje postać Fergusona zostaje tam określona mianem Scrooge'a. Tak? Mhm. Wprawdzie jest to słowo wzięte w cudzysłów, no ale właśnie e, świadomie, no bo jest to nawiązanie do opowieści wigilijnej i e, tutaj też jak u Dickensa e, my zobaczymy przeszłe, teraźniejsze i minione święta. No i Jerry, jak oceniasz trzeci segment? Czy to jest trzeci dobry segment w tym komiksie? No, tu y, ja mam trochę uwag. Wiesz, sam ten punkt wyjściowy jest w porządku, bo ta rodzina no to jest tak naprawdę grupa squattersów, to jest taka przeszywana rodzina, nie? grupka bezdomnych, która opanowała domno i po prostu zostaje wyrzucona na bruk w wigilijny wieczór, więc to też od razu ma nam grać w określony sposób na emocjach, ale ja mam trochę problem z tą historią na dwóch poziomach po pierwsze tutaj ilustracje mi trochę nie leżą bo one są bardzo takie powiedziałbym ekspresyjne i impresyjne karykaturalne też, karykaturalne też i i to mi nie pasuje do tej historii. To momentami mnie bardzo mocno wybijało i, i jakoś to na mnie nie działało tak jak powinno. A po drugie, trochę mam wrażenie, że ta historia jest za bardzo pęknięta, bo mamy tutaj z jednej strony właśnie opowieść o, tych, o tej grupce bezdomnych, o, tych, o tej grupce squattersów. No i ona jest... Znów, taka dosyć oparta na jakichś znanych motywach, znanych tropach, jakoś to na mnie tak nie działało chyba jak do Doherty założył, że to zadziała, a z drugiej strony no, mamy doklejoną czy wklejoną w to wszystko tę opowieść wigilijną i ona sama w sobie jest w porządku no bo tutaj dzieje się bardzo dużo, no i tutaj mamy dużo tych horrorowych aspektów, nie? bo nasz Scrooge, nasz Ferguson nie tylko spotyka się ze swoją przeszłością czy teraźniejszością, no ale tutaj jest bardzo dużo takich horrorowych motywów różnego rodzaju. I ten segment tej historii podobał mi się bardziej. Tutaj też już widzimy pewne przecięcia z wcześniejszymi historiami, co, co jest jakby bardzo na plus. No ale całościowo ta historia podobała mi się średnio sam finał trochę mi ją podbija bo y, uważam, że to jak ona się łączy właśnie z y, y, wcześniejszymi historiami to, to był akurat dla mnie duży plus i, i to nawet wizualnie mi się podobało ale y, no, na tle tych dwóch wcześniejszych które no, były niemalże doskonałe to tutaj i wizualnie i fabularnie ja mam trochę problem. mhm mm to dobrze, tak mówisz, bo <głos> dla mnie to też był najsłabszy segment. Doceniam to przecinanie się, nie? Wszystkich trzech opowieści, które już tutaj jest widoczne, tam w tle się dzieją rzeczy i my rozpoznajemy, że właśnie coś się dzieje na pierwszym planie, a na drugim planie widzimy akcję, nie wiem, z drugiego segmentu na przykład. To jest fajne, zaskakujące i gdzieś tam wywoływało u mnie pozytywne emocje, ale tak poza tym ja byłem trochę skonfundowany. Czytało się to nieźle jako taką po prostu akcyjkę, nie fabularnie, ale po pierwsze, trudno mi się było zorientować w tym, kto jest tutaj kim, mhm. zarówno fabularnie, jak i wizualnie. Ty teraz powiedzieli, że to są po prostu skłotersi, ja trochę założyłem, to jest patchworkowa rodzina może, rzeczywiście bezdomna, ale że oni gdzieś tam mogą, nie wiem, być od wielu lat razem, tak, a może nawet i mamy tu jakieś małżeństwo, mamy nie wiem, na przykład wśród tych najstarszych osób czarnoskórego i kobietę gdzieś tam pochodzenia kaukaskiego no i te dzieciaki też, tak? Tam jedno jest a reszta jest biała. Jak sobie pomyślałem, no nie wiem, no może i oni są jakoś tam spokrewnieni. Po nie, drugie, nie, to, to wiesz, tam jest dużo takich tropów, że wiesz, zapijaczony jakiś weteran, ta zwariowana jakaś była gwiazdka filmowa, zapewne samotna matka. Nie, to, to, to są ta, to dla mnie to były tak wyraźne tropy, że ja akurat tutaj o 100% założyłem. Że oni się tylko tutaj pozna tak, dopiero... tak, że oni po prostu znaleźli sobie dom, tam nawet nie wiem, czy to w którymś momencie nie pada, że oni po prostu znaleźli sobie dom w tej ruinie, którą Ferguson chce rozebrać, no i, no i teraz jakby nie dość, że lądują na Bruku, to jeszcze w święta Bożego Narodzenia lądują w Bruku. Na Bruku. No okej. Okay. Po drugie, ten segment bardzo mocno zgapia, tak ściąga, plagiatuje wręcz opowieść wigilijną. Tak jak mówiłem, nawet w opisie się do tego przyznają, a potem w komiksie, gdy widzimy te minione teraźniejsze i przyszłe święta, to ja tak trochę nie do końca rozumiem, jak to ma działać. Nie? Tak uh -huh. I od strony mitologii tego świata, lore, samego Krampusa. Po trzecie, pomysł na ukazanie tego tak wizualnie, tej podróży przez czas i przestrzeń, też mi nie leży. Tutaj w którymś momencie jedna postać w slipach, podróżuje na latającym płatku śniegu i to wygląda tak absurdalnie, że ja totalnie, wiesz, przetarłem oczy ze zdumienia tak sobie myślałem, dobra, gdyby, nie wiem, to był jakiś jej sen czy coś, co jeszcze bym czaił, ale to się chyba tutaj dzieje, nie? I tak sobie myślę, co za kicz, nie? W sensie to przecież mogła być po prostu wizja, nie? Umysł e, zachodzi mgłą, widzi jedno, zachodzi kolejną mgłą, widzi drugie czy coś, a tutaj to, jak to przedstawiono i w ogóle to, ja, ja nie czaję, czemu ta postać biega w majtkach przez pół tego komiksu i zresztą potem w czwartym akcie też. No i po czwarte, to chyba najgorsza rzecz, ona nie wzbudziła we mnie większych emocji no bo w tej pierwszej ja na przykład kibicowałem bardzo mocno pracownikom Marketu w tej drugiej współczułem Sandy i ogólnie czułem ten smutek dramat świata przedstawionego, a tę trzecią no czytałem tak dla fabuły nie, ale bez większych emocji miałem wrażenie, że te pierwsze strony miały wzbudzić we mnie właśnie jakąś sympatię wobec tej rodzinki czy grupy skłotersów po prostu ale jakoś też nie do końca potrafiłem im współczuć, ja też mam problem w ogóle w filmach amerykańskich z tym wątkiem, że mamy jakąś tam rodzinę w amerykańskiej popkulturze, której nie stać na piętrową, dwupiętrową willę z ogrodem i basenem. <grych> to zawsze rozwala, tak, nie? Gdy tak, tak. No. myślę o sytuacji na rynku mieszkaniowym gdzieś tam u nas w Polsce współcześnie, czy nawet te x lat temu, a tutaj nagle widzę, że mamy matkę z, tam z dwójką dzieci, która ma po prostu dom jak blok mieszkalny w Łodzi i mówi, że no przykro mi tak, ale nie stać nas, żebyśmy dłużej tutaj mieszkali. Nie tam takie trochę Jesus, no po prostu wynajmi coś mniejszego, nie? Czy kup coś mniejszego. I no ale to tutaj... akurat jest wyjaśnione, mówię ci, tą to ich bezdomnością, to, to, to naprawdę. Znaczy, to, to tak, tak, jest... tak. I to też ma tutaj więcej sensu, bo ten don jest e, inaczej narysowany. Nie, Na tym pierwszym kadrze, gdy go widzimy, no to on ma jedno piętro, ale jest raczej niewielki. Ta grupa ma sześć osób, więc jak gdyby bardziej to kupuje. Ale no oni nie są zbyt sympatyczni. Tak jak powiedziałeś, Bill tutaj, e, to on jest jakimś narwanym pijakiem, ten powiedzmy najstarszy mężczyzna, kreślę pan domu. Te dzieciaki są strasznie naiwne, nie? Ta jedna kobieta, która się zakręciła na punkcie chyba byłego męża, to tylko o nim gada nie, tak naprawdę. Nie, nie, ta, ta kobieta to, to tutaj ci powiem, że coś przysnąłeś chyba na tej opowieści. Ona cały czas o Marlonie Brando opowiada. Serio? Ta starsza, tak. Ona mówi cały czas, że Brando to, Brando tamto. Ja dlatego ją czytałem, że to Maglon. jest. Jakaś... on a znaczy ona mówi Maglon, Maglon, ale ja nie tak, zrozumiałem. No i, i, i ja, inaczej ja to, tak, ja to tak odbieram, że to jest po prostu, wiesz, bo ona się tak nosi jak taka stara gwiazda Hollywoodu i mi się wydaje, że to ma być taka taki trop sfiksowanej gwiazdy filmowej, która żyje dawną przeszłością, bo kiedyś to się pomiziała z, z wielkim gwiazdorem Hollywoodu, a, a teraz jest po prostu bezdomną wariatką w domu, nie? Także... Tak, to, to a takim... myślałem, że Maglon to jest jej były mąż po prostu. Nie, no tak? i dacie, że... wiesz, ja, ja tu się nie kłócę, bo może nie, ale ja to tak czytałem, bo dla mnie po prostu te wszystkie, cała ta grupa jest zbudowana z takich kliszowych wersji wiesz, ludzi bezdomnych z amerykańskich filmów. Okej. Okay. Potem właśnie włamują się do cudzego domu, grzebią w cudzych rzeczach, rządzą się tam jakby byli u siebie i tak jak ja też osobiście nie cierpię oligarchów i nie współczułem tutaj też Fergusonowi, tak, że mu się włamali do tego domu, tak no mimo wszystko ja nie rozumiałem trochę tych naszych squattersów i emocjonalnie jakoś z nimi nie, nie współodczuwałem, nie? Tak, no, sobie coś robią, ja na to patrzę i tak się zastanawiam po prostu, do czego to doprowadzi. No i wspomniałeś o tych ilustracjach. No to potwory wyglądają dobrze. Gdy tutaj Stuart Seger rysuje te nasze monstra, to to wygląda nieźle, ale ludzie są fatalni. Twarze, postaci wyglądają naprawdę jak satyryczne karykatury, jak kojarzycie, nie wiem, nad Polskim Morzem czasami są ludzie, którzy robią takie autoportrety satyryczne. Mhm gdzie tam właśnie, nie wiem, potem macie jakieś gigantyczne czoło, czy gigantyczny nos, czy poliki, czy coś takiego, czy właśnie jakieś małe, świńskie oczka, to ja miałem wrażenie, że tutaj tak jest rysowana większość postaci i dodatkowo one jeszcze mocno zmieniają się w obrębie jednego wizerunku. Czyli jedna i ta sama postać na kilku różnych kadrach może mieć kilka różnych owali twarzy, różne proporcje ciała, autentycznie momentami trochę głupiałem. Oczywiście, to, że ilustracje są jakoś tam, kreślę słów, brzydkie, no to to może pasować do konwencji horroru. Nie, ten karykaturalny styl ma swój urok, jak gdyby to też można lubić, spokojnie, ale ja miałem problem z rozróżnieniem postaci i z jednej strony właśnie czasami jedna i ta sama postać, na przykład ten Bill miałem wrażenie, że wygląda inaczej, jakby to były co najmniej 3-4 postacie, a z drugiej strony ja też dlatego myślałem mimo wszystko, że to jest rodzina, bo tutaj na przykład na dosłownie chyba szóstej stronie widzimy Tiffany i Mary Lou w aucie, i Tyfra nie jest młodsza, ona chyba prowadzi tam i one wyglądają prawie identyczne identycznie, tak? Mają podobny owal twarzy podobną fryzurę i mają trochę inne usta i potem na stronie siódmej jedna postać coś tam komentuje i ja uznałem, że to, to będzie ta postać, bo ma takie same usta jak właśnie na tym poprzednim kadrze, bo poza tym to ja i nie rozróżniam, bo te rysy twarzy ma prawie, że identyczne. No i właśnie tak trochę było, że zamiast skupiać się na historii czy klimacie, no to skupiałem się momentami na tym, czy, czy usta postaci na dwóch stronach są takie same, tego samego koloru, czy to jest ta sama osoba, aby na pewno, tak? No wizualnie mi to nie podeszło. No to jednym słowem o, obaj w sumie jesteśmy zgodni, że ta historia jest średnio udana. No a jak przejdziemy do czwartej, to tylko na razie ilustrację chyba jesteśmy w stanie skomentować, no bo fabularnie to tutaj byśmy musieli wejść w duże spoilery, więc to raczej zakładam, że sobie zostawimy na, na puente. Mhm. I ja powiem króciutko. Ten epilog jest krótki, zadziwiająco krótki. On jest utrzymany w zupełnie innej tonacji, bo to jest, zakładam, świąteczny poranek i to działa. Dla mnie to, to jako puenta się wizualnie sprawdza całkiem ok. tych świąt jest tutaj dużo. Ta jasna kolorystyka jest czymś zupełnie innym od tego, co dostaliśmy wcześniej, no ale to pasuje gdzieś tam do tej historii No i, i w zasadzie tyle. Ja bym, jeżeli chodzi o ilustrację, powiedział. Mhm. Mm w czwartym segmencie rysuje Michael Montenat. Ten epilog wygląda cyfrowo, tak? czyli tak trochę jak ten drugi segment, bardzo mocno cyfrowo i sama kreska jest w porządku, czytelna, wyraźna, tylko właśnie ten poranek świąteczny, o którym wspomniałeś tutaj tłem. Jest takie bardzo jasne, żółtawe, żółtawe niebo, niebo jakby, no, no dokładnie. jakby wzeszło słońce i światło odbijało się od śniegu i raziło nas w oczy. I sam ten koncept jest super, naprawdę, bo, bo ja się tak czułem, nie? jakbym wyszedł właśnie rano w Wigilię i we, wzeszło ładne słoneczko, ale odbija się od śniegu, dlatego wszystko jest takie trochę... No nie zamglona, ale właśnie tak się czuję, jakby mnie coś się raziło w oczy, nie? trochę. W kontekście fabuły czasu i miejsca akcji to ma sens, ale mam taki problem, że ten efekt jest niemalże jedynym rodzajem tła, jaki zobaczymy na kilkunastu stronach tutaj. I czasami dosłownie widzimy postać na środku kadru, a wokół niej tylko to walące po oczach jasne tło. Nawet nie ma podłogi, jak gdyby, tak? Czy ona stoi na chodniku, asfalcie, ulicy, w śniegu? No ja nie jestem fanem takich zagrywek. Dlaczego znaczy, rozumiem, nie wiem. Może nie było czasu, trzeba było się na deadline wyrobić czy coś, ale no tak jak kreska jest w porządku i ten sam efekt jest ciekawy, tak życzyłbym sobie chociaż odrobiny tła tutaj, bo, bo tak to kilkanaście stron, prawie tylko na tym jasnym, żółtym, to no to tak sobie. No, tu się <laughs> zgadzam, no ale to przejdźmy do, do w sumie strony fabularnej, chyba, że chcesz najpierw podsumować, o, przed strefą spoilerową. E, nie, tak, ja bym podsumował jeszcze jeden wątek na koniec, dorzucił spoilerowo. Podsumowując na razie fabularnie, ten epilog w kontekście komiksu jest w porządku, ale zaskoczył mnie. Zaskoczył mnie bardzo mocno po pierwsze wydźwiękiem, a po drugie tym, że moim zdaniem e, on stoi trochę w opozycji, do, znaczy nie moim zdaniem, on stoi w opozycji do tego, jak ja interpretuję film. E, I też e, do takiej opinii, z którą ja się często spotykałem, gdy o się kiedyś tam na potrzeby researchu trochę więcej czytałem, no ale to rozwinę oczywiście w strefie spoilerowej. Tu nie jest tak, że on mi psuje film, tak? że to jest jakiś retkon, który mi totalnie niszczy frajdę z kampusa Ducha Świąt, ale stawia interpretację finału w zupełnie innym świetle, co bym zaraz trochę rozwinął. Ten, ten epilog on jest moim zdaniem w porządku, on jest zaskakujący, bo ja się go totalnie nie spodziewałem. Ale w sumie do tego rodzaju świątecznej antologii wydaje mi się, że się sprawdza, działa całkiem nieźle i ja co do tego wątku, czy on stoi w opozycji do filmu czy nie, ja trochę chyba nie podejmę tej dyskusji teraz, bo jeżeli ja dobrze pamiętam swoje wrażenia z filmu, to właśnie trochę my byliśmy tam w opozycji w stosunku do siebie, jeżeli mhm. chodzi o wydźwięk filmu, więc ja raczej zakładam, że to jest spójne z tym, co w filmie było, ale, ale też rozumiem, jeżeli, jeżeli tutaj ktoś będzie miał, tak jak ty, inną opinię. Całościowo no, to jest dobra rzecz, bo, bo to, co jest najważniejsze, no to dostaliśmy w sumie ciekawą, gdzieś tam grającą z filmem, ale rozszerzającą ten świat historię i to jest jakby dla mnie bardzo duży plus. Dobra, a jakiś czas temu omawialiśmy obecność ukochaną. Jak byś zestawił te dwa komiksy? Bo tam w sumie obecność ukochaną my też miarę polecaliśmy, nie? Z zastrzeżeniami, że to jest takie znaczy, wydaje dla Wydaje mi się, fanów. że ciut wyżej, mhm. bo ciut wyżej, dlatego, że po prostu Krampus jest bardziej autonomiczny. Wiesz, jednak obecność to jest, to, to my tak mówiliśmy, że to jest fajna rzecz, ale to jest fajna rzecz dla fanów. A Krampus to jest ten rodzaj komiksu, który, jeżeli ktoś lubi film, to totalnie po niego sięgnie i, i będzie zachwycony. Natomiast jeżeli ktoś, nie wiem, nie widział filmu albo chce sobie po prostu przeczytać horror świąteczny albo lubi horrorowe antologie, to, to sobie sięgnie po ten komiks i myślę, że się będzie dobrze bawił obecność, ja i tak oceniałem ją najwyżej chyba z całej naszej trójki ale ona jednak trochę silniej była zakorzeniona w całym uniwersum obecności i wydaje mi się, że ona była niby była autonomiczna znaczy ona była też prequelem, tak, nie? w sensie tak, tak. dosłownie ale, no, ale... autonomicznie się nie sprawdzała w ogóle znaczy nie, no, ona moim zdaniem się jakoś tam sprawdzała natomiast po prostu no to, to, tam było czuć, że to jest po prostu zrobione coś pod film nie, jako obudowa filmu mhm mm no to ja się z tym zgadzam i ja też, mimo że ten, trochę już powiedziałem, że mam problem jakiś z epilogiem, a ten trzeci akt w sumie dość mocno skrytykowałem. No to ja dalej gorąco polecam, tak? Bo pierwsze dwie historyjki są co najmniej dobre, a w, pod pewnymi względami możecie jej uznać, że są doskonałe, zwłaszcza w okresie świątecznym powroty, posta nie postaci, no bo nie, nie wracają bohaterowie ludzcy filmu, ale powroty potworów znanych z filmu też świetnie tutaj wypadają na kartach komiks. One też są ładnie rysowane. Nawet w tym segmencie, który ogólnie mi się wizualnie nie podobał, akurat e, różnego rodzaju potworności wyglądają atrakcyjnie. Poza tym, no to ogólnie wizualnie trzy z segmentów są ok, a potwory nawet w tym czwartym e, są w porządku. Jak ktoś e, nie kojarzył Piornej Nocy Hello i Krampusa, no to może uznać, że to jest taki średniak, ale z plusikiem, tak? Jakaś taka szósteczka, siódemeczka. Jak ktoś lubi Krampusa i Halloween, no to pewnie może podbić o oczko uh -huh. dwa tak. spokojnie. Ktoś nawet może trochę przymknąć oko na ten trzeci akt i stwierdzić, że to jest 9 na 10, tak? Że to jest po prostu świetny komiks. Więc ja bym dał szansę. Jeżeli będziecie mieli okazję się z nim zapoznać, ja bym dał szansę. I na koniec jeszcze chciałbym dodać, że Michael Doherty w ostatnich latach nie jest szczególnie aktywny i widoczny w branży, więc przejrzałem newsy teraz przed tym podcastem, nie na czym tam stanęły te jego projekty. On w ostatnich latach w sumie wyreżyserował i napisał drugą Godzillę bodajże, współtworzył scenariusz do Godzilli kontra Konga kontra kong, przepraszam, a od jakiegoś czasu mówiło się, że ma pracować nad sequelem Upiornej Nocy Halloween. On rzeczywiście wypuszczał shorty z Samem z jedynki, więc nad czymś tam grzebie, no i po drodze jeszcze wyszedł ten komiks, o którym zresztą też może kiedyś gdzieś tam wam w tym czy innym składzie opowiemy. I co ciekawe, on miał przecież odpowiadać za pitch serialu Hellraiser oraz miał reżyserować Nightbreed, Mhm. Wziął się więc mocno... W... To było to kilka lat temu, gdy my chyba przekasty nagrywaliśmy. Tak, tak, tak. tak. Regularnie, nie? Wtedy wyszło na to, że on się wziął za adaptację prozy Barkera. To Nocne plemię niby ma dalej status in development, ale tak dawno nie było żadnych newsów, że pewnie szanse na finalizację projektu są magne. No ale może chociaż sam w końcu powróci. Chciałbyś w ogóle, żeby... Znaczy, abstrahując od tego właśnie, czy to jest realne, nie? Żeby Michael Doherty wziął się za coś Barkerowego? No, wiesz... Ja nie wiem, czy jego... Ten feeling tych, tych jego filmów, czy to mi pasuje do Barkera. No... Nie wiem, nie, nie jestem przekonany na tym etapie, szczerze mówiąc, ale... Ale no zobaczymy. Ja akurat w przeciwieństwie do Ciebie chyba to mi jego Godzilla dobrze wspominam, także no i ja mam wrażenie, że to on jednak trochę inny horror niż Barker uprawia, więc akurat mówię, tu, tu niekoniecznie, ale akurat Nocne Plemię chyba jest najbardziej takie może kampowe. Może to jest dobry trop, ale, ale zobaczymy. Mhm, też ja o tym myślałem, nie? że akurat to może nie jest taki zły wybok w jego kontekście. No dobra. Tą myślą zakończymy, i kończymy strefę bezspoilerową. Wszystkich, którzy komiksu albo filmu komiksu nie czytali, a filmu nie widzieli i nie chcą sobie niczego psuć, zdradzać, no to Wam dziękujemy, a całą resztę zapraszamy jeszcze na krótką strefę spoilerową. Do usłyszenia za chwilę. Uwaga! Spoiler! Witam ponownie, ojcze Dżarosławie. Witam, witam. To tak jak wspomniałeś, my się prawdopodobnie nie zgadzaliśmy to 10 lat temu, ale nie pamiętam szczegółów. Przy czym ja tutaj będę bronił swojej opinii, bo ona, mam wrażenie, była też trochę opinią dziennikarzy filmowych i tak dalej, bo nawet reżyser i scenarzysta musiał się tłumaczyć trochę właśnie z tego zestawienia filmu i komiksu. Ja finał filmu odczytuję jako bardzo negatywny, no bo tam praktycznie wszyscy zginęli i na koniec się obudzili na nowo ale w śnieżnej kuli Krampusa i znaleźli w tej swojej nowej rzeczywistości dzwonek z tym napisem Grus Krampus, nie? Pozdrowienia od Krampusa. I dla mnie to było po prostu piekło, nie? Piekło powtarzalności. Każdy, kto wkurzył Krampusa na tyle, by ten pofatygował się ze swoimi minionami w celu ukarania kogoś, no to umiera w realu i trwa sobie dalej w śnieżnej kuli demona w jakimś tam jego składziku. I to mi nawet współgrało z tym folklorem, nie? No bo Krampus... Mhm. Kampus nie miał dawać nauczki czy coś. Krampus dosłownie wbijał na wioskę i zabijał, albo w najlepszym wypadku porywał do swojego kosza na plecach tak i wywoził te dzieciaki, które mu tam jakoś podpadły. I czasem wierzono właśnie w lodowe piekło, do którego mógł zabierać dzieci. Tutaj tym piekłem będzie właśnie niczym u Stephena Kinga powtarzalność potem były wywiady nie? Z, z, z reżyserem, że ten film jest taki negatywny w sumie, nie? co mi się mega podobało w kontekście horroru i, i legendy i lore. E, a e, Michael Doherty tłumaczył, że to nie do końca tak, że Krampus raczej, na, znaczy, no nie chciał tak mówić wprost, jak to interpretować, nie? ale że można na przykład założyć, że Dzięki tym swoim śnieżnym kulom to Krampus ma podgląd na święta różnych rodzin, Nie, że to jest bardziej taki wgląd do świata rzeczywistego i mówi, że rodziny zostały symbolicznie ukarane, znajdują dzwonek Krampusa, żeby pamiętać właśnie o tym doświadczeniu, pamiętać czym zakończy się brak szacunku wobec ducha świąt, a w komiksie ostatni akt to jest po prostu odkupienie win, nie? każda postać zachowuje się lepiej niż wcześniej. Nie powtarza swoich błędów. Mikołaj nie pije, tylko po prostu bierze stanie z prezentami, jedzie do pracy. Jeszcze po drodze pomaga, tam podwozi kogoś. Ted Ferguson organizuje wigilię dla tej bezdomnej grupy, tak dla tych squattersów. A Sandy Kim, policjantka, wybacza mordercy swojej siostry, jedzie do niego z prezentami. Tam też okazuje się, bo to mi totalnie nie grało, nie? że facet jest złodziejem, kradnie prezenty w święta, jeszcze zabił jej siostrę, potrącił ją i odjechał z miejsca wypadku, zostawił ją na pewną śmierć tam, a my mamy teraz, czy znaczy może nie współczuć, ale wybaczyć, czy coś się tak sobie myślę, czemu mam mu wybaczać, nie? co za podły typ w ogóle. No tutaj nam tłumaczą, że on w sumie teraz mieszka w przyczepie z żoną i czwórką dzieci, nie stać ich na ogrzewanie, więc nie ma hajsu na Prezenty pewnie, więc zakładamy, że dlatego mógł kraść, żeby swoje dzieciaki jakoś tam uszczęśliwić. To mi trochę ratuje drugą historię, bo no właśnie nie do końca rozumiałem, czemu ja mam w ogóle czuć jakiekolwiek nienegatywne emocje do niego, ale, ale najważniejsze jest to, że wszystkie postacie. Odnajdują dzwonek z pozdrowieniem od kampusa, ten grzmotwą kampus i mamy w sumie potrójny happy end, tak? Potwierdzenie, że igranie z kampusem wcale nie musi oznaczać śmierci i piekła powtarzalności. To jest bardziej, nie wiem, terapia szokowa, która wymusza poprawę. Co mi też tutaj trochę nie pasuje, abstrahując od tego, że właśnie z filmem mi nie gra bo mi o, zmienia jego wydźwięk, to to mi totalnie nie pasuje do tego trzeciego aktu i pokazywania milionerowi przeszłych i przyszłych świąt. Po co to było, tak? Skoro wszyscy inni po prostu dostali w sumie śmiercią w twarz i to ich miało nawrócić, a milioner nagle lata na śnieżce, śnieżynce. Znaczy to ja ci powiem krótko. Znaczy moim zdaniem to, że milioner lata na ścieżce, to jest po prostu wykorzystanie tropu opowieści wigilijnej i tyle. Tu o nic więcej nie chodziło. Mhm. A dla mnie właśnie to, że ten ostatni segment, ten ostatni akt, epilog, on jest dosyć pozytywny. To może być dyskusyjne, no bo w horrorowej antologii to, że mamy coś happy endowego, no to, to na pewno może budzić dyskusję. Natomiast ja bym nawet nie wchodził w dyskusję z tobą, no bo tak jak mówię, dla mnie to jest spójne z moją wizją filmowego Krampusa, czyli właśnie tego, że to jest trochę terapia szokowa i że to nie jest tak, że Krampus jako film się kończy negatywnie, tylko ja właśnie odbierałem film tak jak to widzimy teraz w komiksie. Więc dla mnie osobiście jest to spójne, jeżeli ktoś podziela twoją opinię na temat filmu, no to, to na pewno to spójne nie będzie, no bo tutaj to jest zaprezentowane wprost zupełnie inaczej. Mm -hmm. Twoja interpretacja to jest niby też interpretacja twórcy nie? ale też przecież w filmie na przykład rodzina babci Omi i tam w ogóle w tym miasteczku no to oni też zostali ukarani i tyle tak? nie ma miękkiej gry więc ja wolałem wierzyć, że jak na starożytną istotę przystało, no to kampus nie będzie się bawił w odkupienie win tylko kaga to kaga i musi być surowa bo inaczej nikt nie wyciągnie lekcji a tutaj właśnie też chodzi o to, żeby kolejne pokolenia wierzyły, pamiętały pielęgnowały tradycje a tutaj się okazuje, że Krampus, takie miękkie kluchy, no. Nie, no, dla, mówię, dla mnie to jest okej okay akurat. No spoko. No dobra. Nie masz nic do dodania. Nie, nie, kończymy. Okej, okay, no to życzę jeszcze nie składamy, bo słyszymy się jeszcze tuż przed samymi świętami. Dzisiaj po prostu dziękujemy wam za uwagę. Tobie, Dżeg, dziękuję za to nagranie. Dzięki. Dzięki. Dzięki. I tradycyjnie już będę życzył wszystkim klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.